Wzrost cen ratuje pół miliona właścicieli domów mających problemy finansowe. Ponad pół miliona właścicieli domów nie boryka się już z trudnościami finansowymi. Dzięki wzrostowi cen w drugim kwartale tego roku domy tych kredytobiorców nie są już warte mniej niż kwota jaką są za niedłużni. Zdaniem CoreLogic najnowsze dane wskazują, że 92,9% wszystkich domów z hipoteką ma teraz dodatni kapitał własny. To oznacza, że 3 miliony 600 tysięcy nieruchomości w Ameryce nadal nie posiada kapitału własnego. Utrzymujący się niedobór siły roboczej szkodzi budowom nowych domów. Rośnie popyt na nowe domy, ale brakuje pracowników, aby budowniczy mogli za nim nadążyć. David Randall z agencji Reuters donosi, że w całym kraju jest 17% mniej osób pracujących w budownictwie niż w szczytowym okresie roku. Zdaniem dziennikarza, niedobór pracowników budowlanych powoduje wzrost płac i kosztów dla firm budowlanych, a także spowalnia tempo budów nowych domów.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 Niewielki spadek w sierpniu nie zatrzymuje wzrostu wskaźnika nastrojów. Niewielki spadek w sierpniu nie spowodował zatrzymania stopniowej tendencji wzrostowej wskaźnika nastrojów wobec zakupów domów Fannie Mae, który osiągnął w lipcu najwyższy poziom w historii, a następnie spadł nieznacznie w sierpniu. Fannie Mae twierdzi jednak, iż ten stopniowy wzrost wskaźnika w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku nadal postępuje. Pomimo, iż w ubiegłym miesiącu zmalał udział konsumentów, którzy uważają, że teraz jest dobry czas na sprzedaż domu, to nastąpił wzrost udziału tych osób, których zachęciła pozytywna perspektywa zatrudnienia. Zdaniem Fannie Mae wskaźnik dobrze wróży wzrostowi aktywności na rynku realnościowym. Wzrost liczby licytacji w ciemno. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się kupić dom bez uprzedniego obejrzenia nieruchomości? Jeśli tak, to stanowisz część rosnącego trendu. Związek Realnościowców donosi, że dane pokazują, iż jedna na pięć osób, które kupiły dom w ubiegłym roku, złożyła ofertę nigdy nawet nie widząc domu na własne oczy, a w przypadku domów luksusowych licytacje w ciemno stanowiły 4 na 10 zakupów. W opinii związku licytowanie bez uprzedniego obejrzenia nieruchomości staje się coraz bardziej powszechne na najbardziej konkurencyjne konkurencyjnych rynkach, gdzie kupujący muszą szybko działać. Oczywiście nabywcy mają do dyspozycji zdjęcia i wycieczki wideo. Niekiedy też wysyłają znajomego lub krewnego, aby sprawdził dla nich daną nieruchomość. Wyższe ryzyko zagrożeń naturalnych prowadzi do spowolnienia sprzedaży domów. Domy w miejscach o niskich ryzykach zagrożeń naturalnych sprzedają się dwa razy szybciej niż domy położone w obszarach bardziej narażonych. Atom Data Solutions przeprowadził na podstawie wskaźnika ryzyka naturalnego dotyczącego rynku nieruchomości analizę sprzedaży w ponad 3000 okręgów w oparciu o ryzyko wystąpienia takich zagrożeń jak trzęsienia ziemi, powodzie i huragany. W pierwszej połowie 2016 roku sprzedaż wzrosła o 4,2% w okręgach o niskim stopniu ryzyka w porównaniu do 1,9% w okręgach w grupie podwyższonego ryzyka. Wiceprezes Atom Data, Darren Bloomquist, twierdzi, że podczas gdy przystępność cenowa i dostęp do miejsc pracy są nadal głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż domów, to ich wyniki wskazują, że ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej ma znaczenie dla wielu nabywców.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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Powrót początkujących nabywców Wygląda na to, że liczba początkujących nabywców domów gwałtownie rośnie. Dane liczbowe zebrane przez Realtor.com pokazują, że podczas gdy w sierpniu zeszłego roku około 35% kupujących identyfikowało się jako początkujący nabywcy, to już rok później udział ten wyniósł 51%. Główny ekonomista Realtor.com Jonathan Smoke uważa, że rodzi to ważne pytanie. Jak napisał, kluczowe pytanie brzmi, czy wyższy udział początkujących nabywców oznacza również gotowość i zdolność do zakwalifikowania się na kredyt i zamknięcia transakcji zakupu domu. Rosnąca liczba kupujących ma trudności z zakwalifikowaniem się na kredyt hipoteczny, musi poprawić swoją ocenę kredytową i znaleźć pieniądze na wkład własny. Przegapiłeś sezon wiosennoletni? Bez obawy. Jesień zapowiada się równie dobrze. Jeśli ominął Cię wiosenno-letni szał realnościowy, to jaki będzie rynek jesienią? Główny ekonomista Związku Realnościowców spodziewa się dobrej jesieni. Jak powiedział stacji FAX 17TV, domy będą nadal szybko znikać z rynku i to po korzystnych cenach. Co więcej, uważa on, że pomimo iż jesień wiąże się z pewnymi wyzwaniami, to oferuje też swój własny zestaw unikalnych możliwości, zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Nowe domy mają coraz więcej sypialni. Firmy budowlane dają nam więcej sypialni. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów przeanalizowało najnowsze dane z Departamentu Handlu i stwierdziło, że w ciągu ostatnich 7 lat udział nowych domów z trzema sypialniami spadł, podczas gdy tych z czteroma lub pięcioma sypialniami wzrósł. Region Pacyfiku ma największy udział domów z czterema lub więcej sypialniami. Około 57% nowych budów w rejonie to duże domy. Region z najmniejszym udziałem domów z czterema lub więcej sypialniami to region objęty spisem ludności obejmujący Kentucky, Tennessee, Mississippi i Alabamę. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów uważa, iż trend w kierunku większej liczby sypialni prawdopodobnie odzwierciedla ruch wielu firm budowlanych mających na celu zaspokoić potrzeby wyższego segmentu rynku w okresie po recesji. Najdroższe domy Ameryki. Niska podaż na rynku nieruchomości utrzymuje rosnące ceny w Ameryce, na niektórych rynkach bardziej niż na innych. Związek Realnościowców porównał ceny dla typowego domu z czterema sypialniami i dwiema łazienkami, aby sporządzić listę najdroższych i najbardziej przystępnych cenowo rynków w 2016 roku. Z przeprowadzonego badania wynika, że najdroższym rynkiem jest Saratoga w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, gdzie taki dom kosztuje średnio 2,4 miliona dolarów. W Detroit i Cleveland na dwóch najbardziej przystępnych cenowo rynkach za taką nieruchomość trzeba zapłacić mniej niż 100 tysięcy. Ale nawet te rynki mogą stać się droższe w miarę jak coraz więcej milenialsów przenosi się do dużych miast. Uwaga łowcy okazji! Glenview!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 Zapasy przejmowanych nieruchomości nadal maleją. Liczba konfiskowanych przez bank nieruchomości nadal spada. Koladzik donosi, iż w lipcu miały miejsce 34 tysiące zakończone sądowe konfiskaty, co oznacza spadek o 16,5% w porównaniu do roku wcześniej oraz 70% spadek w porównaniu do września 2010 roku w szczycie kryzysu. Liczba przejęć jest jednak wciąż wyższa niż norma sprzed kryzysu, kiedy to zakończonych przejęć było średnio 21 tysięcy miesięcznie.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów zaostrza kontrolę niebankowych kredytodawców hipotecznych. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów coraz częściej dokładnie sprawdza niebankowych kredytodawców hipotecznych. Dane liczbowe uzyskane przez Inside Mortgage Finance w drodze wniosku powołującego się na ustawę o wolności informacji wskazują, że liczba kontroli pożyczkodawców pozabankowych przeprowadzonych przez biuro skoczyła od 30 czerwca w górę o 220% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Statystyki nie ujawniają nazw firmy. Chociaż wzrosła liczba kredytodawców kontrolowanych przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, to w pierwszej połowie roku wydano tylko trzy opinie w porównaniu do dziewięciu opinii wydanych w tym samym okresie ubiegłego roku. Amerykanie bardziej korzystnie postrzegają branżę nieruchomości. Opinia Amerykanów o sektorze realnościowym poprawia się. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez galupa wynika, że wizerunek branży nie był tak dobry od czasu sprzed kryzysu realnościowego. Według badania 44% respondentów twierdzi, że postrzega branżę nieruchomości w pozytywnym świetle, a 21% w negatywnym. Zdaniem Galupa ten 23-punktowy pozytywny wzrost wynosi powyżej ogólnej średniej dotyczącej korzystnego postrzegania branż amerykańskich po raz pierwszy od 2006 roku. To piąty rok z rzędu, kiedy to Gallup odnotował wyższą korzystność w odniesieniu do branży nieruchomości. Eksperci nie zauważyli wielkiego eksodusu z dotkniętej powodzią Luizjany. Powódź, która kilka tygodni temu nawiedziła obszar metropolitarny Baton Rouge w Luizjanie, uszkodziła ponad 150 tysięcy domów. Jednak eksperci nie spodziewają się eksodusu mieszkańców, jak miało to miejsce w przypadku Katryny. Allison Player, dyrektorka w The Data Center w Nowym Orleanie, powiedziała lokalnej gazecie, że powódź była nieregularna, dzięki czemu wiele osób mogło pozostać z rodziną lub przyjaciółmi na terenach niedotkniętych zalaniem. Donna Wolf, była prezes Związku Realnościowców w Greater Baton Rouge, powiedziała CNBC, iż powódź miała wpływ, ale nie permanentny. Zdaniem ekspertów zacytowanych w gazecie, najemcy to grupa, w przypadku której jest bardziej prawdopodobne, że opuści teren na dobre.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 Fitch dostrzega niewielki wpływ Hermine na właścicieli domów. Tymczasem Hermine, pierwszy huragan, który wszedł na ląd na Florydzie od ponad 10 lat, mógł być o wiele gorszy. Wczesne dane szacunkowe firmy Fitch Ratings wyceniają straty na około 500 milionów dolarów. Fitch określa ogólny efekt huraganu Hermine jako dający się opanować z punktu widzenia ubezpieczeniowego. Nową Anglię zalewa fala prywatnych studni i instalacji septycznych. Nowa Anglia ma największy udział nowych domów w kraju, które wyposażone są w prywatne studnie i systemy septyczne. Dane z Biura do Spraw Ewidencji Ludności przeanalizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów pokazują, że w regionie Nowej Anglii prawie 4 na 10 nowych domów czerpią wodę z prywatnej studni, co stanowi czterokrotność średniej krajowej. A prawie połowa nowych domów w Nowej Anglii dysponuje instalacją septyczną to trzykrotność średniej krajowej. Natomiast zdaniem Krajowego Stowarzyszenia